Będę ja by chciał, chciał jeszcze krótko odnieść się do tego, możemy jeść do tego bardzo ważnego, to była konkluzja, tak mi się wydaje, do tego, co powiedzieliśmy w tamtej części drugiego wykładu, którą nam dopowiedział Irek. Delikatnie chciałbym tylko jeszcze coś do tego powiedzieć. Niewątpliwie przy planowaniu zawarcia sakramentu małżeństwa już w czasie samego zawierania i rozpoczęcia życia w małżeństwie sakramentalnym na pewno, na pewno nie chodzi o cierpiętnictwo, żeby to była jasna. Oczywiście, że chodzi o szczęście. zwróćcie uwagę, że tak to się dzieje, że nie do końca rozumiemy istoty samego sakramentu, istoty tego szczęścia, istoty miłości, którą sobie ślubujemy. I też nie stawiajmy sobie tu jakichś zarzutów. Nie ma tu żadnej winy. Potem w czasie realizacji sakramentu małżeństwa, w czasie realizacji małżeństwa, napotykamy na bardzo dużą ilość przeszkód. Niestety dzisiaj się tak dzieje, że bardzo szybko się poddajemy tym przeszkodom, i bardzo szybko rezygnujemy z walki o małżeństwo. Ale niestety, to też trzeba mhm. powiedzieć, rozpoczynając życie w małżeństwie, miejmy tego świadomość, rozpoczynamy drogę bardzo trudną. Ja lubię mówić, kiedy się spotykam z narzeczonymi w ramach kursu przedmałżeńskiego, to szczerze do nich mówię, że bardzo im gratuluję, gratuluję tego, że podjęli decyzję zawarcia małżeństwa sakramentalnego, bo nie ma lepszego sposobu przeżycia życia na ziemi, niż małżeństwo sakramentalne. To trzeba dopowiedzieć. Nie ma lepszego sposobu przeżycia życia, każdy inny jest gorszy. Znaczy, już powiedzieliśmy, jeśli chodzi o te inne kategorie. Ale jednocześnie patrzcie, ale jednocześnie mówię tak. Ale też nie ma trudniejszego sposobu przeżycia życia na ziemi, niż małżeństwo sakramentalne. To jest bardzo trudna droga. I wiecie, i teraz pewnie nie mówię nic nowego i odkrywczego, że wiele razy już to być może słyszeliśmy, że stopień trudności życia w małżeństwie, tak wysoki stopień trudności życia w małżeństwie, wynika z tego, że od chociażby w tym aspekcie ludzkim spotyka się dwoje ludzi już na starcie bardzo różnych. Z czego wynika ta różnorodność? Z tego, że jesteśmy kobietą i mężczyzną. To jest punkt wyjścia. Bardzo dużo konfliktów i napięć. Na tej płaszczyźnie następuje, że nie rozumiemy istoty tej różnorodności. Spotyka się dwoje ludzi, którzy uwaga, mają pewien zakres zadań do realizacji. Proszę popatrzmy na nasze uwarunkowania zawodowe. Jeśli dwoje ludzi staje do realizacji jakiegoś zadania, nie wiem, dwoje jak już posadzkarzy, dwóch posadzkarzy i mają zrobić od tą przestrzeń tutaj, to jest to niemożliwe, żeby w realizacji tego zadania przez ileś tam godzin, kiedy będą to robili, nie było konfliktów. Zawsze są różnice zdań. Zawsze są różnice jakieś argumentów. Bardzo często. A teraz jeśli mamy być ze sobą bardzo długo, w ranguach zawodowych, nie? mamy coś robić. Czy jest to możliwe, żeby to zrobić w sposób naprawdę idealny, nie konfliktując się, nie wchodząc w jakieś kłótnie? Jest to niemożliwe. I teraz patrzcie. W małżeństwie mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie ma drugiej takiej sytuacji życiowej, zawodowej, w której małżonkowie, w której osoby miałyby być tak dużo zadań, do zrealizowania. Bo to jest na przykład kwestia prowadzenia domu, sposobu urządzenia tego domu, kwestia gospodarowania finansami, zarządzania tego, tymi finansami, kwestia sposobu spędzania wolnego czasu, kwestia y, doboru programu telewizyjnego, który będziemy oglądać, kwestia y, wykonywania dzieci, kwestia łóżkowa, a więc ta intymna. Tyle płaszczyzn, które stawiają przed nami ogromną skalę kompromisów, Konieczności trwania i budowania kompromisu. Jest to po ludzku bardzo trudne zadanie. Usłyszałem kiedyś takie stwierdzenie, nie wiem czy do końca się z tym zgadzam, ale w dużym stopniu na pewno, że to co my sobie przysięgamy w czasie zawierania sakramentu małżeństwa, ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczać aż do śmierci, jest nie do zrealizowania po ludzku. My sobie nie zdajemy do końca sprawy, co my sobie ślubujemy właśnie ze względu na ten stopień trudności. Ale coś jeszcze jest. Ale jest też właśnie ten aspekt, który wybrzmiał. Trzeci rozdział, siedmiu rodzajów. Że szatanowi okropnie zależy na tym, żeby niszczyć tą relację. A więc oprócz tego, że my mamy bardzo wysoki stopień trudności wynikający z samego faktu, że dwoje ludzi zaczyna życie i realizację zadań w tak wielu obszarach, dwoje ludzi, to jeszcze jest on, wściekły, szatan, któremu tak strasznie zależy na zniszczeniu tej relacji. I dlatego jest trudno. Nie miejmy złudzeń, to widzimy. Jest bardzo trudno i to w, prawie w każdym małżeństwie. To jest tylko kwestia jakby rozłożenia tego w czasie intensywności. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy dążyć do szczęścia, pragnąć szczęścia. Mamy prawo do szczęścia i musimy robić wszystko. Bo to jest kwestia naprawdę bardzo dużego wysiłku. Musimy, musimy robić wszystko, żeby być szczęśliwym. I ta pierwsza książeczka, ta brązowa, pierwsza z tych dwóch już pozabiblijnych, Recepta na szczęście w małżeństwie, jest, jest zbiorem Jednym z wielu, bo można znaleźć wiele źródeł, jak to robić, podpowiedzi, jak to robić, żeby być szczęśliwym. Ale kochani, jedna rzecz jest pewna, że żeby odczuwać jakąś satysfakcję, radość, szczęście z życia w małżeństwie, musi być to okupione ogromnym wysiłkiem. Chyba bardzo poważnym błędem. Jednym z najczęściej popełnianych błędów, kiedy rozpoczynamy życie małżeńskie, jest to, że wydaje nam się, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Ojej, no. Tak będziemy sobie żyli z dnia na dzień i jakość to będzie. Poważny błąd. Nie będzie jakość. Właśnie ze względu na te uwarunkowania. Już ten stopień trudności na starcie. I szczęście w małżeństwie, jest to mądrość, którą też pewnie słyszeliśmy. Szczęście w małżeństwie to nie jest efekt jakby taki samoczynny. Szczęście w małżeństwie to jest ogromny trud, to jest ogromna praca ta wypunktowana przeze mnie recepta w tamtej książce to jest jedna z wielu, pokazująca, co trzeba robić. Ale pewne jest, faktem jest, że coś trzeba robić, że trzeba bardzo dużo wysiłków w to wkładać, żeby, powiedzmy, udało nam się w miarę harmonijnie to życie w małżeństwie prowadzić. I teraz, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że jednak ten stopień trudności tak się kumuluje, że sobie z tym nie radzimy, albo dochodzi do tego sytuacja zdrady, też będąca owocem jakichś wcześniejszych zapłóceń, i nie wiem, co o tego złudzeń. To znowu jest coś takiego niesamowitego, że też, mimo to, że jest taka po sytuacja przegrana, jesteśmy na sytuacji wygranej, bo jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, bo jest nas troje, mąż, żona i Jezus. I teraz, mamy zawsze dwa wyjścia. Inaczej by to co najmniej dwa wyjścia. Ale naprawdę, to jest mądrość, ta, ta taka żydowska mądrość, która no, coś w sobie ma. Mamy zawsze dwa wyjścia. Możemy powiedzieć, poddaję się, do widzenia. Mam to w nosie. Nie biorę na siebie tego ciężaru, nie biorę na siebie tego krzyża. I to też pamiętacie, tutaj kilka osób wtedy było, kiedy w Częstochowie tam w sanktuarium Chrystusa rozważaliśmy właśnie taką treść, kiedy cierpienie staje się łaską. Co z tym zrobić, skoro ono już jest? Mamy zawsze dwa wyjścia. Możemy je przyjąć, możemy odrzucić. I możemy wtedy powiedzieć, a, tam mam to w nosie, ale wtedy, w tym wymiarze bozy, w tym wymiarze zbawienia, no, jest to problem. Nie będziemy dalej postrzegać, ale jest to problem. Natomiast możemy powiedzieć, dobrze, skoro tak się dzieje, to ja to przyjmuję. Biorę ten krzyż. Biorę ten krzyż. I mamy tutaj znowu taki niesamowity przywilej, że w tym jesteśmy niesamowicie intensywnie wspierani, tylko musimy wyartykułować, musimy to powiedzieć, Panie Boże, biorę ten krzyż, będę niósł ten krzyż. Pewnie, że to też jest kwestia tego, jak my to szczęście rozumiemy. I teraz, jeśli my przede wszystkim w świadomości tak do tego podejdziemy, to jest strasznie trudne doświadczenie, ale we współpracy z łaską Bożą, we współpracy z Jezusem rozpoczynam i idę do przodu, na pewnym etapie może się okazać, i wiecie o tym, że wiele nam to potwierdza, że mimo, że ten krzyż jest tak ciężki, mimo, że to doświadczenie jest tak raniące, zaczyna być słodki ten krzyż. Zaczyna się w tym odczuwać jakiś wymiar szczęścia, ale właśnie takiego szczęścia, które nie, nie ma nic wspólnego z tym szczęściem. I tu znowu się odwołam do tej naszej Danusi, przyjaciółki, postawionej przez męża, tej już, już, nie wiem, naście, 19 czy 20 lat temu bo Mieliśmy no, ten przywilej, ja to traktuję jako przywilej, że ona nas traktowała jako dla siebie najbliższe osoby i o wszystkim nam mówiła, co się działo z nią, co się działo z jej wnętrzem, co się działo z jej dziećmi. I też to, czego ona doświadczała od swoich dzieci. I ona też miała chwilę wątpliwości, tylko yy, główny jej walor polegał na tym, że ona przez te wszystkie lata starała się, ciągle to jest, a więc stara się być blisko Pana Boga. Czyli no, te, te dwa warunki spełnia, ciągle je spełniała. Absolutnie nie przyjmowała rozwiązania, żeby sobie wziąć innego faceta. Wręcz wprost to mówiła, jak ktoś jej to podpowiadał, co ty jesteś głupia, bez sobie innego, to na nie miała skutków, żeby powiedzieć, co ty gadasz w ogóle za głupoty, co ty gadasz? To jest mój mąż, ja mu ślubowałam, ja mu będę biedna do końca. Bardzo ostro reagowała, koniecznie, to znaczy tak musimy reagować, naprawdę, żeby ucinać te ludzkie spekulacje, bo jest głupota tego świata. I ten drugi warunek, jaki spełniała, to właśnie był taki, że zawsze starała się intensywnie współpracować z Panem Bogiem. I to dla nas jest osoba święta, naprawdę, słuchajcie, święta. I ona wyraźnie to mówiła, ile godzin na modlitwę poświęca, ile przed Najświętszym Sakramentem, jak często spowiedź, jak często w ciągu tygodnia msza. I zawsze tak to powtarzała, że to jest dla niej siły, żeby trwać w niesieniu tego krzyża, mimo że z, jej, z jego strony były straszne poniżenia, bo, bo każda sprawa od chociażby alimentacyjna. Oprócz spraw sądowych toczyło się mnóstwo spraw alimentacyjnych. Lekarz, nie dość, że ordynator oddziału w szpitalu, to jeszcze prywatna praktyka. I on gdzieś tam wykazuje, że jego dochody to jest dwa tysiące, nie? I śmieszne jakieś tam pieniądze na trójkę dzieci. I jedna wielka droga przez mękę i wielu z was wie, o czym mówimy, jeśli chodzi o, o, o sprawy rozwodowe, jeśli chodzi o tą walkę o alimenty. I ona wiele razy mówiła, jak słabnie w tym. Ale to, że się słabnie, to nie znaczy, że się upadnie. Słabnie się i to jest ludzkie. I Jezus jakby nie dziwi się temu, że się słabnie. Ale cały czas trzeba być blisko źródła, cały czas trzeba z tego źródła jak najintensywniej czerpać. Czyli ta regularna spowiedź, regularna Eucharystia, jak najczęstsze czytanie, jak najczęstszy kontakt z Pismem Świętym. I tak powolutku, etapami do przodu się idzie. I ona mówiła bardzo często że ja to robię za Niego, ja to robię dla Niego, kochani, za Niego, to też jest ważne, bo istotą sakramentu małżeństwa właśnie tej, tej niesamowitej tajemnicy jedności w małżeństwie jest też to, że są pewne akty, które można robić zastępczo za tą drugą osobę. Jest coś takiego w teologii, na co ja akurat w tej tematyce małżeństwa bardzo mocno się otwieram, co się nazywa hipotezą zbawienia zastępczego. I to jest właśnie też, o czym powiedzieliśmy, odniesieniu do tej Eli, która umierała i powiedziała, że ona umiera za swojego męża i on się nigdy nie nawróci, ale będzie zbawiony. Hipoteza zbawienia zastępczego. I tu mamy do czynienia z podobną sytuacją. Hipoteza jakby mm, zadośćuczynienia zastępczego, coś takiego. Czyli ona modli się za niego. Ona przystępuje do Eukalistii za niego. Nie za niego w sensie takim, że ona ofiarowuje, tylko on tego nie robi, więc ona to robi za niego. Ona przystępuje do sakramentu pojednania za niego, bo jesteśmy jednym ciałem. To jest coś niesamowitego. I ona bardzo często powtarzała, że właśnie po to tak intensywnie to robi, bo robi to za siebie i robi to za niego, że musi to robić za niego, skoro on tego nie robi, skoro on się odciął od tego źródła. I wtedy też mówiła wyraźnie, że ona czeka, że ona czeka, aż wróci. Po to tak intensywnie się za niego, niego mówi. Po to też, czy dlatego też nie wzięła sobie tego innego faceta, bo ona czeka. I tak czekała przez wiele lat. Cały czas to powtarzała. Nawet takie pytanie zadawała bardzo często. Słuchajcie, jak to będzie, jak on wróci? Słuchajcie, jak ja będę się zachowywać? Jak ja, ja miałabym się zachowywać, jak on wróci? Ale przyszedł taki moment, od paru lat, kiedy ona już mówi, ja już nie czekam, żeby wrócił. I prawdopodobnie nie wróci. To nie chodzi o to, żeby wrócił. Tylko chodzi o to, żeby był zbawiony. To nie chodzi o to, żeby wrócił. Tylko chodzi o to, żeby był zbawiony. Czyli jakby trochę dalej już, nie? To jest, zobaczcie, to jest efekt no, kilkunastu lat takich niesamowicie intensywnych rekolekcji, osobistych rekolekcji, ja, moje małżeństwo, mój dramat i Pan Jezus, ale bardzo intensywny. Ale uwaga, ale, z drugiej strony też, chciałbym, żebyśmy to też mieli w perspektywie i na uwadze. Kiedy on się mówi, ja już nie czekam, żeby on wrócił, to to nie znaczy, że, on, że już jej zupełnie na tym nie zależy. Bardzo by się cieszyła sobie, żeby wrócił. To znaczy to, że ona wyraźnie już potrafiła przestawić, co jest najważniejsze. Fajnie by było, gdyby wrócił, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby był zbawiony. I teraz no, taka, taka walka o taką sytuację. Nie musi być cierpiętnictwem. To też może być przedmiotem radości, powodem radości. Bo ona teraz to dzisiaj mówi z uśmiechem na twarzy. Ona jest szczęśliwa. Ona naprawdę jest szczęśliwa. My, my ją podziwiamy, ale, ale to jest właśnie to szczęście, skazania na górze, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, którzy są prześladowani. To jest właśnie to szczęście, bo to jest to słowo. To są przeszczęśliwi. szczęśliwi. Ale też, teraz jeszcze a propos tego, ja już nie czekam, żeby wrócił, bo to nie chodzi o to, żeby wrócił, tylko żeby był zbawiony. Kochani, żeby wrócił też chodzi. Czyli to czekanie też jednak jest z tego powodu ważne. Bo Andrzej zwrócił uwagę, że tam na stronie internetowej jest ten fragment z tej pierwszej mojej książeczki Małżeństwo Tajemnica Wielka Mąż marnotrawny. No przepiękna przypowieść. Tak często w Kościele wskazywana, interpretowana na różne sposoby. Ale w odniesieniu do małżeństwa to tak też można ją interpretować. Dlaczego ten małżonek, który zdradza i odchodzi, musi też być przez nas, przepraszam, musi to też być przez nas szanowany i akceptowany? Bo to Pan Bóg daje nam wolność. Mojemu mężowi, mojej żonie też Pan Bóg daje wolność. Na różne sposoby się z tej wolności korzysta. I przypowieść o synu właśnie to pokazuje. Być może przyjdzie taki moment, że nasze dziecko też będzie chciało tak postąpić. I wtedy musimy powiedzieć dwie rzeczy. W relacjach wychowawczych, w tym trudzie wychowawczym, musimy brać pod uwagę ryzyko. Wychowanie łączy się z ryzykiem. Tak samo w małżeństwie. Zawierając sakramentu małżeństwa jest ryzyko. A to ryzyko wynika z tego, że ta druga osoba jest wolna. Małżeństwo nie zniewala. Małżeństwo to nie są kargany. Małżeństwo to jest coś takiego dziwnego, że jesteśmy jednym ciałem, ale w jakiejś autonomii. Ja jestem tutaj, moja żona jest 250 km stąd, patrzcie, teraz, w tym momencie, nie? Jest godzina 18, ja nie wiem, co ona teraz robi, ja nie wiem, o czym ona myśli, ja nie wiem, z kim rozmawia, zupełnie nie wiem. A jesteśmy jednym ciałem, mimo odległości, ale też właśnie w tej autonomii. Ona jest tam, ja jestem tutaj, a to, no, to jest naturalna konsekwencja wolności i ta przypowieść nam to pokazuje. Mamy prawo do takiej decyzji nawet jeśli to są tak straszne decyzje, kto szanuje, bo, jest, bo jesteśmy wolni. Szanuję, chociaż nie akceptuje, nie uznaje, ale szanuje. Tak korzystamy z tej wolności. I w którymś momencie, być może, tak jak przy o osynu marnotrawnym, nastąpi jakaś refleksja, nastąpi właśnie ten akt, który jest takim przymowym aktem przypowieści, zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Kochani, bardzo proszę, zapamiętajmy ten moment, bo. Jeśli właśnie w tej sytuacji, kiedy jeden z twoim odchodzi, ten drugi się waha, to co, mam być sama, mam być sam te 10, 20, 30 lat? I znowu te takie jakieś dziwne ludzkie odczucia, no mam prawo do szczęścia, tego ludzkiego szczęścia, nie? Albo nawet jakieś tam, no nie wiem, bezpieczeństwo takie zwykłe ludzkie, bo, bo, bo czasami takie odpowiedzi, no co ty tak sama będziesz się męczyć, to nawet nie jest bezpieczne z różnych powodów. Jeśli takie sygnały będą do nas dochodziły jakieś wahania w nas będą, to ten element z przypowieści o synu marnotrawy, patrzcie, dlaczego ten syn wrócił do Ojca? Bo doznał upadku w stopniu najwyższym, czyli dotknął dna, tak? No często właśnie taką odpowiedź słyszymy, że po to, żeby jakaś represja się mogła człowieku wzbudzić, to on musi dotknąć dnia. No dobrze, ale to jest tylko połowa treści, przesłania tej sceny, połowa, co z tego, że on dotknął dna. Dotknął dna i spostrzegł, jak wysoki poziom jest jego upodlenia i upadku, ubabrania się w grzechu. I być może w którymś momencie ten nasz współmałżonek do takiej refleksji dojdzie. Co ja zrobiłem, jak ja byłem głupi, zdradziłem, skrzywdziłem żonę, dzieci, zniszczyłem to wszystko, co przez tyle lat budowaliśmy. Ale to jest tylko połowa. A druga połowa gdzie jest? Jakby istota. Właśnie tego, że ten drugi czeka. Bo gdyby on, ten chłopak, powiedział jak ja jestem głupi, zabiorę się i pójdę do mojego ojca, ale miałby tu w świadomości te słowa, które usłyszał od ojca na pożegnanie nie chcę ciebie znać. Zapomnij, że jestem twoim ojcem. Nigdy tutaj twoja noga już nie może stanąć. To nawet gdyby on upał, a nie miałby gdzie wrócić, to by nie wrócił. To by wpadł kolejny etap, najgorszy, jaki może być, etap rozpaczy a ta rozpad by się prawdopodobnie zakończyła jego samobójstwem. I koniec. Natomiast on miał świadomości, na pewno to usłyszał, jak ten ojciec go żegnał, jak mu dał tą połowę majątku, to być może mu to powiedział, pamiętaj, zawsze będziemy cię kochać. Mimo tego, co zrobisz, zawsze możesz tu wrócić, bo jesteś, na, bo jesteś naszym dzieckiem. I to jest ta druga część tej prawdy przesłania, że on zachciał wrócić, zechciał wrócić, ale miał gdzie wrócić to jest ten element odpowiedzialności w tym czekaniu 10, 15, 20, 30 lat a jak ta refleksja nadejdzie, jak ten można magotrawny ta żona zdradzająca odczuje właśnie taką refleksję i powie jaka ja byłam głupia, jak ja byłem głupi wracam, a ty weźmiesz inną a ty weźmiesz innego nie będzie miał gdzie wrócić i to już jest w tym momencie przepraszam, ale chyba dokładnie druga połowa winy po twojej stronie jest już w tym momencie jesteś dokładnie współwinny tej sytuacji, że on dalej będzie martwy duchowo, że być może nawet wpadnie w rozpacz i nie daj Boże targnie się na swoje życie. Będziesz miał dokładnie tyle samo winy, co on, co ona. Boś mu zamknął możliwość powrotu. Czyli, pani to też w takim wymiarze musi być to czekanie nawet do końca życia. Musi być to czekanie, żeby on miał gdzie wrócić, żeby ona miała gdzie wrócić. I teraz patrzcie, ja często wtedy, kiedy mam naukę na ten temat tego cierpienia, wybaczenia tego trwania wierności do końca, przytaczam konkretne przykłady, bo to, co ja teraz powiedziałem, naprawdę, wierzcie mi, to nie jest, jest abstrakcja, to nie jest teoria. Bo jeśli takie rzeczy się dzieją, że ktoś wraca, to ja nie mam już dzisiaj obaw, żeby to nazywać cudami, bo to są cuda. Takie rzeczy się dzieją. I podeszła do mnie pani. Pamiętam, że to było na południu w Kotlinie Kłoskiej o Wangierzyce. Miałem tam takie fajne spotkanie z dużą grupą małżeństw. Podeszła do mnie pani z taką ogromną radością, z ogromnym szczęściem na twarzy, mówi, proszę pana, do mnie mąż wrócił po 15 latach. Wrócił. Ja te 15 lat czekała. On był w zdradzie. Wrócił. I tak zaczęła to dalej ciągnąć, przypomnę, jakie to jest trudne. My się musimy wszystkiego od nowa uczyć. Jakie to jest trudne. Ale mówiła to z ogromnym szczęściem na twarzy. Do dzisiaj, to nie znam, promienistość tej twarzy, tak bym to powiedział. Dosłownie po pół roku miałem rekolekcje na temat małżeństwa, rekolekcje adwentowe, trzydniowe, w parafii. Na Dolnym Śląsku, w takiej małej miejscowości, weszła po nauce w drugim czy w trzecim nie starsza pani. Pamiętam to, co się też rzucało w oczy, w wyglądzie tej pani to taka niesamowita życiowa pokora. Starsza Pani, widać, że bardzo wymęczona życie, tak bardzo skromnie ubogo ubrana, ale też z czymś takim niesamowitym na twarzy. Trudno to szczęściem nazwać, bardziej bym to nazwał właśnie taką świętością, taką życiową świętością. I ona mówi tak, proszę Pana, do mnie mąż wrócił po osiemnastu latach. Kiedy wrócił, Dzieci już były usamodzielnione. Ja przez te 18 lat sama tą czwórkę dzieci wychowywałam. Żyliśmy w strasznej biedzie. Ale przyjęłam go. Dzieci troszeczkę się buntowały, ale też to zaakceptowały, uszanowały. Przyjęłam go. Potem mówi tak. Po dwóch latach miał wylew. Sparaliżowało go. Leżał na łóżku. Wszystko przy nim robiłam. Myłam, karmiłam. Jak go goliłam, to mnie po całował. Jak go karmiłam, to mnie po całował. I po paru latach zmarł. Parę lat się nim opiekowała. Nie? Po paru latach zmarł. Umierał w domu, prosił o wybaczenie dzieci, prosił o wybaczenie mnie. Wybaczyliśmy mu, był pojednany z Bogiem, był pojednany z nami. Tak po prostu mówiła, ale słuchajcie, tak z taką prostotą to mówiła, ale taka świętość emanowała z twarzy tej kobiety, z postawy tej kobiety, że ciarki po plecach przewozam, Naprawdę ciarki. Ona w taki sposób, jako zwykła, prosta kobieta, w taki sposób to rozumiała. To był jej mąż. Ona mu to ślubowała. I teraz patrzcie, on wrócił, sparaliżowało go. To pewnie sąsiadki mówiły, ale głupia, nie? Tak z nią zrobił, tak ją skrzywdził, przyjęła go, teraz go sparaliżowało, a dobrze mu draniowi, ale ona powinna go zostawić, a ona jeszcze nadal się nim opiekuje. Na pewno takie gadki były. To, to jest właśnie ta świętość na najwyższym poziomie. Tutaj jeszcze ten aspekt dzieci, zobaczcie, jakieś świadectwo dla dzieci, porażające świadectwo, w tym znaczeniu pozytywnym. Świadectwo, wobec którego te dzieci do końca dni nie będą obojętne. I teraz dalej, słuchajcie, jeszcze nie jest koniec. I ten przykład, w Szczecinie, w ogromnym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, po nauce też na temat tego cierpienia powiedziałem, poszedłem na koniec, z książkami stoję, Podchodzi taka bardzo elegancka kobieta, naprawdę bardzo elegancko wyglądająca, bardzo elegancko ubrana, też taki uśmiechem na twarzy, patrzy na mnie i mówi: Proszę pana, ja wróciłam do męża po 20 latach. Ja wróciłam do męża po 20 latach. I też tak krótko opowiada tą historię, ale ten akcent, proszę pana, on na mnie czekał. Bardzo mocno to wyakcentowała: proszę pana, on na mnie czekał te 20 lat. Zobaczcie, jaka odpowiedzialność, nie? Bo być może ona by chciała wrócić po tych 20 latach, a on by sobie wziął inną. Podjąłby takie rozwiązanie, jakie właśnie to, to dzisiejsze życie podpowiada. Być może koledzy z pracy podpowiadają. Wziąłby sobie inną. I wtedy ona by zechciała wrócić, a nie miała by Bardzo mocno pięknie to zacytowała. Ja wróciłam po 20 latach, ale Pan na mnie czekał. I Pani. No, no naprawdę, to przecież nic z tego, co mówię, nie jest wymyślone. Tych przykładów w tej nowej książce małżeństwa na jest sporo. Kiedy taki zakonnik mi mówi Proszę Pana, znam małżeństwo, gdzie mąż wrócił po 38 latach. Żeby przeżyć z żoną szczęśliwą emeryturę. Przeczytacie. Przeczytacie o tym w tej nowej książce. Tam ta historia jest opisana, tego powrotu po 38 latach. Nie będę tego umiejscowiał. Natomiast w Częstochowie podeszła do mnie pani i mówi mąż zdradził, odszedł na 8 miesięcy. po 8 miesiącach wrócił. Po 8 miesięcy. I wie pan, co najbardziej boli? Nikt nie chce tego zaakceptować. Dzieci się odwróciły, wspólnota parafialna Jakaś modlitewna grupa się odwróciła. Sąsiadki, koleżanki w pracy, jaka ty jesteś głupia, wyrzuć go, on cię tak skrzywdził, on cię tak zranił, a ty go przyjęłaś. I ona płakała, jak ty mówiła. Proszę pana, no ja to tak rozumiem, on mnie skrzywdził, ale ja mu wybaczyłam. Przyjmuję go, bo mu wybaczyłam. Dzieci, mama, jaka ty jesteś głupia. Koleżanki z pracy, jaka ty jesteś głupia. Koleżanki z grupy modlitewnej! Jaka ty jesteś głupia? Wyrzuć go! I to teraz popatrzcie, jeśli mówimy, jeszcze w odniesieniu do tego, co Jan Paweł II powiedział, niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym nieco silniejsze, to popatrzcie, że to nawet taka może być ta forma tych ataków, że nawet osoby, od których oczekujemy wsparcia, tak nas w motywują, czyli dołują, a nie motywują, nie? To też są ataki, to też jest bolesne, bo być może właśnie w takiej postawie tego trwania do końca będzie też ogromna samotność, poczucie osamotnienia właśnie w tym wymiarze, że najbliżsi się od nas odwrócą. Najbliżsi. Ale prawda jest po naszej stronie. Żeby nie było wątpliwości. Prawda jest po naszej stronie. I, dlatego, a i coś jeszcze jest ważne. Zobaczcie, dlatego jest mi tak bliska yy, wspólnota Sychar, bo yy, nie musimy być w tym samotni. Naprzeciw temu właśnie wyszło to, co robi Sycha, To, co robi ruch Sycha i wspólnota i ruch wierny serc. Bo w tym trwaniu w wierności, mimo rozproszenia po całej Polsce, jesteście we wspólnocie. I to bycie we wspólnocie jest bardzo ważne. Kiedy nawet jeśli już ci sił brakuje, pomyślisz sobie, ale tam Kasia z drugiej strony Polski trwa. Tam Andrzej w Warszawie trwa. Tam ktoś na południu trwa. Nie jestem sama w takim myśleniu. Nawet jeśli wszyscy by się ode mnie odwrócili. Jest wspólnota, jest nas wielu więc to bycie w tej wspólnocie jest też tak bardzo ważne. I, I to jest naprawdę świętość. Nie miejmy złudzeń, to jest świętość. I to, I to będzie oddziaływać i na tych, którzy na ten moment się z nas śmieją. Ale wszystkim będzie oddziaływać na nasze dzieci. Bardzo będzie oddziaływać. Proszę, nie bójmy się o przyszłość naszych dzieci, nawet jeśli takie ogromne zawirowania. Bo to, co się dzieje przed rozwodem, w kryzysie małżeństwa, w trakcie rozwodu i po rozwodzie, to jest poziom najwyższej traumy, jakie mogą dzieci przeżyć. Najwyższej, nie ma złudzeń. To wszystkie badania Was dokładnie na to potwierdzają. Poziom najwyższej traumy. I okalczenie jest straszne, ale spokojnie. Pani Pan Bóg sobie z tym poradzi. Jeśli my będziemy im taką postawą pokazywać, co to znaczy Ewangelia, to prędzej czy później nie tylko zrekompensowanie, nie tylko jakby zniwelowanie tych uszkodzeń wewnętrznych osobościowych nastąpi. Ale też odkrycie czegoś takiego, że ta nasza mama w tym trwaniu, ten nasz tata w tym trwaniu wierności, to był człowiek święty. Aż chce się jakby naśladować. Nie będzie, bo jest obawa o to, że się ich zrani, do takiego stopnia, że one się zniechęcą do małżeństwa i nigdy nie będą chciały żyć w małżeństwie. Na jakimś etapie tak, ale w wymiarze jakiejś dłuższej perspektywy absolutnie nie. Nie będzie takiej obawy, nie obawiajmy się tego. Będzie właśnie takie jakby olśnienie w pewnym momencie, Mama, tata to była osoba święta, dlatego że w tym porzuceniu, porzuceniu trwała do końca. Uf. No. To była konkluzja. To była konkluzja u tamtych. Ale y, ojca nie ma. Ojciec powiada, y, Bo ojciec na naszej nadlitwie porannej bardzo mocno zaakceptował pragnienie, aby w te nasze rozważania przed Duch Święty, aby był obecny. Ja też miałem takie odczucia, czy, czy jakoś tak nie robimy chaosu w tym temacie, w realizacji tego tematu, ale mam takie przekonanie, że, że właśnie w tym działaniu Buka Świętego chyba trzeba było iść i też w tym kierunku, żeby to wybrzmiało, nie? żeby to wyartykułować. Dlatego mam taki spokój, że to powiedzieliśmy. Tak chciałem, żeby to zostało powiedziane. Ale też ku radości naszej. Mam ku radości, bo nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego, że właśnie my katolicy, my katolicy mamy ten wielki przywilej, że oprócz tego, że mamy sakramenty, mamy ten najważniejszy sakrament, mamy eukarystię, mamy to źródło, z którego możemy czerpać nawet wtedy, kiedy już zupełnie wydaje nam się, że nie da rady. Jeszcze coś mamy i to może w tym miejscu też powinniśmy powiedzieć. Jeszcze mamy Maryję. Maryjność naszego narodu jest ogromnym skarbem i bardzo proszę, żebyście szczególnie w tych najtrudniejszych sytuacjach bardzo mocno ją prosili o wsparcie, szczególnie w tych najtrudniejszych. I w takim razie jeszcze chciałbym taką dawkę tego fundamentu duchowego nam przedstawić, bo w tym, co robicie jako świadkowie tego trwania w jedności do końca, w wierności, ale też w jedności, bo to, że fizycznie nie jest to jedność, to nie znaczy, że jej nie ma. W tym wymiarze duchowym ona ciągle jest. I to, że trwacie w jedności, to też jakby powoduje konieczność bycia nie tylko świadkiem, ale też apostołem tych treści. Być może czasami trzeba będzie coś powiedzieć na ten temat, będąc sprowokowanym przez swoją sytuację. I dlaczego tak mocno akcentujemy tą jedność? Bo zobaczcie, dla mnie to też było bardzo ważne, nawet bym powiedział takie mocno odkrywcze. Kiedy czytając sobie spokojnie ten dokument, on w tłumaczeniu na język polski ukazał się już parę lat temu. W tamtym roku była nowa wersja tłumaczeniowa, ale ona tylko troszeczkę poprawiła tamtych wcześniejszych. Dokument, który nosi tytuł Rodzina, Małżeństwo i Wolne Związki. Czy można się domyślać, że ponieważ właśnie ten problem tak zwanych wolnych związków mocno w tej chwili się szerzy w Europie, dotyka nas, Kościół Katolicki, to należało się jakoś do tego ustosunkować. No i Papieska Rada do Spraw Rodziny zredagowała właśnie taki dokument. Pamiętajmy, że papieską radę do spraw rodziny założył Jan Paweł II. Założył ją dokładnie w dniu 13 maja 1981 roku. Tak, tak. W dniu zamachu. W dniu zamachu powołał papieską radę. I okupił to właśnie tym cierpieniem. Niektórzy sugerują, ja temu ulegam, że Największe cierpienia, jakich doznawał Jan Paweł II, związane były z obroną rodziny, z obroną małżeństwa i rodziny. I to jest początek. Właśnie to, że zakłada papieską radę do spraw rodziny, powołuje ją właśnie w tym dniu i w południe doznaje zamach. Ta kontuzja stawu biodrowego, która odebrała mu możliwość takiego swobodnego poruszania się, dla niego to była tragedia, bo to był bardzo wysportowany człowiek, który jeszcze nie tylko jeździł na nartach, ale też pływał bo no, starał się być aktywny fizycznie, a to był dramat, który mu odebrał tą możliwość aktywności fizycznej. Nastąpiła w wieczór, kiedy w, w Kairze odbywała się ta, ta, ta słynna konferencja ONZ-owska na temat problemu zaludnienia, na której jakby zamienia ONZ-u miały być wprowadzone dyrektywy zobowiązujące do wprowadzenia aborcji nieomalże na żądanie w każdym kraju. I wtedy delegacja Watykanu walczyła o to, żeby czegoś takiego nie wypracowano na tej konferencji kailińskiej. Papież był cały czas z przedstawicielami Watykanu w kontakcie. Trwało to parę dni. I w ten wieczór upadł, doznał kontuzji stawu biodrowego, a na następny dzień wycofano się z tej dyrektywy ONZ-owskiej. Papież wtedy to tak skomentował. Widocznie oprócz działań dyplomatycznych, oprócz modlitwy, potrzebne było moje cierpienie. Też to o cierpienie, właśnie tą walkę o, o najważniejszy element jakby wartości małżeństwa i rodziny, o świętość dziecka poczętego. Miał ogromny wpływ na to, co było redagowane i myślę, że nie można mieć wątpliwości, że tutaj w tym akurat dokumencie też jest bardzo mocno obecny jego duch, jego filozofia, jego myślenie. I niezależnie od tego, co tam jeszcze jest, to jest niesamowicie ważny fragment. Można rozpatrywać także inne dobra dla całego, społeczeństwa, dla całego społeczeństwa, wynikające z jedności małżeńskiej, która jest fundamentem małżeństwa i źródłem rodziny. Fundamentem małżeństwa i źródłem rodziny. Zobaczcie, czasami właśnie słyszymy, albo też można na literaturę na ten temat jakąś znaleźć, jak ważne jest budowanie właśnie relacji, komunikacji, rozwój miłości w małżeństwie. To wszystko, jest na, to wszystko jest na. Tylko doszło już nadbudowa. Fundamentem małżeństwa jest jego jedność. I to ta najgłębsza jedność, właśnie w tym wymiarze sakramentalnym. A dopiero te inne elementy, czyli jakość tej naszej miłości w codzienności, jakość naszej komunikacji, jakość różnych elementów relacji między nami, od rana do uczora, to już jest nadbudowa. Fundamentem małżeństwa jest jedność. Ale co jest niesamowicie, zobaczcie, ważne w tym stwierdzeniu, fundament małżeństwa i źródłem rodziny. Czyli nie ma jedności, nie ma życia rodziny źródło to coś życiowa To bez wątpienia. Coś, z czego ta akurat w tym momencie jest unoka rodziny, czerpie życie. I dlatego tak mocno tą jedność chcemy zaakcentować, pokazać jakby jej wartość, jej walor, ale teraz zwróćcie uwagę, to jest dla nas bardzo ważne do powiedzenia, ale przecież my to wiemy, że jedność małżeństwa jest tą największą wartością małżeństwa, największą wartością małżeństwa. I tu pewne rzeczy przeskoczę, chociaż... Czy nie jest tylko coś takiego ważnego, żebyśmy do tego wyrażenia, że małżeństwo, małżeństwo jest fundamentem rodziny, żebyśmy nie mieli złudzeń, bo ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale wielu z nas wchodząc w małżeństwo i potem żyjąc w małżeństwie ma problem z czymś takim zupełnie podstawowym. Mam nadzieję, że, że my tutaj obecnie nie mamy tego problemu. Mamy problem tego rodzaju, że nam się miesza małżeństwo z rodziną i wydaje nam się, że no, no, no rodzina jest najważniejsza, Czy rodzina jest najważniejsza. Niestety, nie rodzina. Małżeństwo jest najważniejsze, małżeństwo jest najważniejsze. I czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. I to też jest, zobaczcie, to też jest niesamowicie ciekawe, intrygujące, że tą prawdę, z którą dzisiaj wielu, w wielu środowiskach ma problemy, tą prawdę już ponad 50 lat temu on tak precyzyjnie wyartykułował. To było w wykładach, te wykłady zostały zapisane w tym opracowaniu miłości odpowiedzialność ponad 50 lat temu. Pierwsze zdanie jest takie, rodzina jest instytucją, u podstaw, w której stoi małżeństwo. O, uwaga, słyszymy, nie? Rodzina, ale u podstaw rodziny stoi małżeństwo. I to już jest potwierdzenie właśnie tego, że jesteśmy uprawnieni do mówienia, że fundamentem rodziny jest małżeństwo. I teraz zwróćcie uwagę, no to, to ktoś powie, to jest oczywiste, no tak. Tylko, że to powiedzmy, że to jakość fundamentu warunkuje jakość budowli. Nie można mieć złudzeń. Jaki fundament taka budowla, jak ktoś decyduje, że fundament, to nam runie budowla. I to już jest też kierunek myślenia o ważności małżeństwa. Jesteśmy uprawnieni do tego, żeby to wyraźnie mówić, że małżeństwo jest ważniejsze od rodziny. Chyba, że jest czymś innym, to jest ważniejsze, bo ono jest fundamentem. Jakość małżeństwa warunkuje jakość rodziny. Dalej mówi tak, nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. I zobaczcie, jak niesamowicie ważne przesłanie dla wszystkich środowisk zarówno dla wszystkich naszych polityków, którzy próbują nam kadzić tekstem pod tytułem polityka prorodzinna, ale to tylko nam kadzą, od 20 albo nic na, ten, na tej poszczególnie nie robią. I to wszyscy którzy do tej pory próbujące coś w tym kraju robić. Nie ma czegoś takiego jak polityka prorodzinna, jest niszczenie rodziny, ale jednocześnie to jest kierunek duszpasterstwa. Duż pasterstwa. Nie boję się o tym wyraźnie mówić w duszpasterstwie wobec dusz pasterzy, że my robimy bardzo dużo dla rodziny w Polsce, w dużeststwie polskim. Bardzo dużo robimy dla rodziny, a małżeństwa nam się sypią na łeb na szyi, małżeństwa nam się rozpadają na łeb na szyi, bo nic nie robimy dla małżeństw, dla rodziny robimy bardzo dużo. I Czasami możemy usłyszeć, ja takie zarzuty nieraz słyszę, no co się czepiasz, jak robimy dla rodziny, to wiadomo, że robimy dla małżeństwa. Ja mówię, nie, ja żyję w małżeństwie i chciałbym doprecyzowania. Jak ktoś mi mówi, że będziemy, powiedzmy, robili jakiś tam kongres rodziny, żeby pokazać, jak ważna jest rodzina, no to tutaj ja tego słucham i mówię, macie rację, fajna, ważna jest rodzina. A co o małżeństwie? Ja żyję w małżeństwie, ja bym chciał ja bym chciał usłyszeć, jak ważne jest małżeństwo. Zróbmy jakiś kongres małżeństw, jakiś sympozjum dotyczące małżeństwa, bo czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina, ale jednocześnie, zobaczcie, co on tutaj powiedział. Nie można ustawić prawidłowo rodziny. Wszelkie działania w kierunku ustawienia rodziny przynoszą znikomy efekt. Chociaż to też nie jest właściwe słowo, przyniosą znikomy efekt. Żadnych efektów nie przyniosą. Bo to, powiem, to jest stwierdzenie, nie można, nie jest to możliwe, aby ustawić prawidłowo rodzinę, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. I to jest kierunek, kochani, dzisiaj nie oskarżajmy, bo ja nie oskarżam struktur zaraz, nie oskarżam struktur już pasterstwa. To dzisiaj mamy taki stan rzeczy, że to dzisiaj, mimo że on to powiedział ponad 50 lat temu, to dzisiaj jest ten czas, żebyśmy my to dzisiaj mówili głośno, artykułowali głośno. To dzisiaj yy, uaktywnia się Wasz ruch, działania Waszej wspólnoty Sychar. To dzisiaj uaktywnia się bardzo dużo środowisk, takich właśnie małżeństw, które mówią, róbmy coś dla małżeństw. Dajmy sobie spokój z rodziną. Dajmy sobie spokój z rodziną. Róbmy coś dla małżeństw. Najpierw ustawmy małżeństwa. To jest wymóg czasu, no to, to dzisiaj jest ta skala, ja to nie pokazałem, to wcześniej było, to dzisiaj jest ta skala lawinowego wzrostu rozwodu w Polsce, to dzisiaj jest ten moment, kiedy już mamy za sobą chyba 4 czy 5 edycji tak zwanych targów rozwodowych w Polsce właśnie, nie? To dzisiaj jest taka forma najcięższych ataków na trwałość małżeństwa, to dzisiaj jest taka obojętność sędziów, sądach, którzy tak łatwą ręką przyprowadzają rzeź na polskich rodzinach, bo to inaczej nie można nazwać a tylko rzezią na polskich rodzinach, A to są rzeczy nowe i w tych uwarunkowaniach dzisiejszych jest to czas, żeby to precyzować dokładnie, że kierunek wszystkiego, co robimy dla rodziny, musi wychodzić od małżeństwa i dalej wyraźnie jeszcze to dopowiedział, że zachowuje ono, małżeństwo, są, swą odrębność. Jako instytucja, której wewnętrzna struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny. Przecież trzeba to wyraźnie oddzielić i powiedzieć, czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. Czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. A jednocześnie powinniśmy do tego, co jest wyżej powiedzieć, że małżeństwo jest ważniejsze od rodziny. Ja też lubię tak prowokacyjnie mówić, że ja z moją mamą jestem rodziną. Ja z, moimi, z moim rozeństwem, z moim siostrą, z moim bratem jestem rodziną. Ja z moją teściową jestem rodziną też. Jestem. Ale tylko z moją żoną jestem małżeństwem. No Niech mi nikt nie mówi, że małżeństwo i rodzina to jest to samo. Jaka różnorodność relacji jest w rodzinie, a tylko taka relacja jest małżeństwie, Tylko z moją żoną. I arcybiskup świętej pamięci kochany, arcybiskup Majdański bardzo ładnie to jakby jeszcze przypieczętował, mówiąc, że nie ma sakramentu rodziny, nie ma sakramentu macierzyństwa, nie ma sakramentu ojcostwa. Jest tylko sakrament małżeństwa. Tylko sakrament małżeństwa. Taka wątpliwość była, bo tu się podnosiła? Aha. to Co że to jest że to no właśnie, właśnie chociażby takie hasła, że czasami nawet w jakiejś homilii słyszymy, rodzina jest najważniejsza, wspierajmy rodziny, pomagajmy rodzinie. Potem, co do czasu gdzieś tam widać, festyny parafialne, takie tak zwane festyny rodzinne. Nie? W wielu diecezjach, miałem okazję uczestniczyć, odbywają się dość cyklicznie kongresy rodzin. Tam białej na takim kongresie rącznym gdzie różne osoby są zapraszane mówiące powiedzmy coś, jakiś szczegół właśnie z tych elementów związanych z rodziną. takich kongresów rodzin w diecezjach jest dużo. W mojej diecezji też już tam w ostatnim okresie były takie właśnie kongresy rodzin. Nie? I chociażby to, aha, przepraszam, bo właśnie czego nie umknęło, <tryk> że bardzo ważne pytanie, co dla rodzin? No kochani, no, za właśnie jego Karola Wojtyły przy cudownej postaci pani dr Bandy Półtarwski. Pana profesora Fiałkowskiego i w przecudownej postaci właśnie arcybiskupa maldańskiego było stworzenie w Polsce struktur już duszpasterstwa rodzin. Do tych struktur stworzono instytuty, głomianki, mnóstwo diecezjalnych instytutów i rzeczywiście rozpoczęto coś, co powoduje, że my w świecie, wśród krajów katolickich jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dbanie o rodzinę właśnie poprzez funkcjonowanie duszpasterstwa rodzin. Duszpasterstwa rodzin. I zobaczcie, że jest coś takiego jak w każdej diecezji. Diecezjalny duszpasterz rodzin, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, Deka, de, raz raz, raz, dekanalny duszpasterz i parafialne poradnie życia. Parafialne, bo już nawet nie jest tak, że jedna jest w jednym dekanacie, już prawie w każdej parafii jest. I ta dekanalna doradczyni czuwa nad tymi osobami pracującymi w tych parafialnych poradniach. I to od ponad 50 lat się rozwija. Dużo pasterstwo rodzin, duszpasterze rodzin i poradnie rodzinne. I elementami tego między innymi są kursy przedmieckie, elementami tego jest m.in. propagowanie. I to wszystko, ja to wszystko mówię w wymiarze bardzo pozytywnym, bo jeszcze raz to powiem, to jest coś, co wyróżnia nas od wszystkich krajów katolickich. Tutaj mówię o takich krajach katolickich, które no, z tą katolickością tak jak my. W większości, czyli Włochy, Francja, mówimy o bardziej już w tej chwili pewnych tradycjach, jak rzeczywistości, Hiszpania, czy nawet wszystkie kraje Ameryki Południowej, która to Ameryka Południowa prawie w 100% jest katolicka. Nie ma tam czegoś takiego jak to, co jest w Polsce. Właśnie te struktury Pasterstwa rodzin. I teraz jak to widzimy, bo teraz jak ja właśnie wtedy wspominam, że owszem, Mamy przecudowne struktury Dóżpasterstwa rodzin, które robią do dużo, ale małżeństwa nam się sypią nawet na szyję, to to jest właśnie ten kontrast. I teraz nie jest to oskarżenie. Poczekajcie, nie jest to oskarżenie. Tylko trzeba to wyraźnie powiedzieć, to też właśnie powiedziałeś, że to te dzisiejsze czasy powodują, że oprócz tego, że tyle wysiłku się wkłada w duszpasterstwo rodzin, oprócz tego dzisiaj. Trzeba jak najintensywniej zająć się małżeństwami i to nie tylko małżeństwami, które w większości reprezentujecie, czyli małżeństwami, które wchodzą w jakiś kryzys, tylko w ogóle małżeństwami, bo y, czym jest problem, właśnie w rozmowach z już pasterzami trzeba to uświadamiać, ja to mówię głośno, żebyśmy my wszyscy to robili. W czym jest problem? Że Kościół nam umożliwia przyjęcie sakramentu małżeństwa. My sobie go udzielamy, ale udzielamy go w Kościele. Poprzez obecność szafarza. Kapłani są szaf szafarzami. Kapłan nam błogosławi. I co za tym idzie, to Kościół jest odpowiedzialny za jakość tego sakramentu. Kościół nam umożliwia, czy to tak jak na książę możemy przeczytać, że jeśli się coś oswoiło, to jest się za to odpowiedzialny. I tu mamy podobną sprawę. Zauważacie, że jeśli się udziela sakramentu pierwszej komunii dzieciom, to nie można w tym momencie powiedzieć, dostaliście jego do widzenia. No to się zaczynamy też tymi dziećmi zajmować, od chociażby rocznica pierwszej komunii. Jakieś tam, powiedzmy, przypominanie, pierwsze piątki, robienie czegoś z tymi dziećmi. Tak samo jest z sakramentem kapłaństwa. To, że kapłan przechodzi sześcioletnią formację, co najmniej, bo zgromadzanie zakonnych, niższą, i przyjmuje sakrament kapłaństwa, to nie znaczy, że się go zostawia. W każdej diecezji prowadzi się tak zwaną formację kapramentną bardzo często na tak kilkanaście lat, gdzie oni muszą, co najmniej raz w roku, bardzo często częściej spotykać się i podejmują jeszcze inne formy formacji, żyjąc już w kapłaństwie, żyjąc. I tutaj trzeba powiedzieć, kochani, a co z nami? Owszem, kursy przedmałżeńskie tak, propagowanie naturalnych metod planowania rodziny tak, ale w momencie, kiedy sobie udzielimy sakramentu wierzmowania, my małżonkowie jesteśmy skazani na same siebie, bye-bye, jesteśmy rzuceni na głęboką wodę. I teraz chodzi o jakieś takie działania, w ale nie w duszpasterstwie diecezjalnym, nie w pasterskie ogólnopolskim, tylko w parafii, kochani małżonkowie, żyjecie w małżeństwie i teraz chcemy Wam pomóc podnosić świadomość istoty sakramentu małżeństwa. Uwaga, nie mówię tego jako wyżu. Proszę, abyśmy... Przyjmowali tego jako, powiedzmy, oskarżeni i teraz pojechali do swoich praw, powiedzieli, no święte, że nic ksiądz nie robi dla małżeństw. I proszę bardzo, ja jestem przykładem, bo musi małżeństwo rozpada, bo ksiądz nic no, nie to robi. Można wejść tą strukturę, skorzystać z tej struktury. Można, ale, ale jeszcze raz podobnie, nie oskarżają, bo nikt z nas się nie spodziewał, że mając tak piękne tradycje, jako, jak, jakie mamy, tradycje katolickości tradycje maryjności, tradycje yy, różnych nabożeństw, że my nagle zostaniemy objęci, staram się teraz dopierać właściwie słów, zostaniemy objęci taką sytuacją, sytuacją planowego, bardzo dobrze zaplanowanego, niszczenia wartości małżeństwa i rodziny. Yy, ścigodny, już nieżyjący, kochany ojciec Andrzej Renbach Taki mój przewodnik, mistrz w tej tematyce, krajowy duszpasterz, dyrektor Krajowego Ośpasterz, Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Kiedy tak rozmawialiśmy właśnie o tych słowach Jana Papa niestety ataki na małżeństwo rodziny stają się z każdym miesiącem, czyli coraz bardziej radykalne. Ojciec Andrzej mówił tak, Panie tak Wysławie, oni już zniszczyli małżeństwo, rodzinę, katolicyzm w całej Europie zostaliśmy, żeby nie było złudzeń, zostaliśmy już tylko my, Polska. Dokładnie tak się od do dookoła, to jest tak jest. I wschód, i zachód, i południe. Dokładnie południe do samego, do samego dołu. Z Włochami włącznie. Żeby nie było złudzeń. O, no i oczywiście północ Skandynawia też. I Andrzej, i ojciec Andrzej mówi tak. Panie Przesławie, zostaliśmy już tylko my. I ten perfidny atak, o którym wtedy Jan to II powiedział w Rzymie, w 2004 roku. On dzisiaj skierowany jest tylko na Polskę. Tylko my zostaliśmy z tymi wartościami. Odczuciem wartości rodziny, odczuciem wartości praktyk, katolicyzmu, maryjności. I oni chcą już to dzisiaj zniszczyć w Polsce, bo tylko Polska została. I on tam mówi tak. Ale jeśli my to obronimy, to obronimy nie tylko dla Polski, obronimy dla całej Europy. Nawet użył takiego określenia, pamiętam wyraźnie jak mówił, to jest odsiedź Wiedemiska, bo to jest atak dotyczący całego świata, ale skierowany na Polskę. Jak my to obronimy w Polsce, to obronimy w świecie. To jest sytuacja nowa, kochani, to, że tylko my zostaliśmy, i ten atak dzisiaj skierowany jest tylko na Polskę. To jest sytuacja nowa. Nikt z nas z taką skalą tego ataku nie spodziewał się. Po prostu zwróćcie uwagę, bo my mówimy o tym, że to jest atak na małżeństwo i rodziny. Ale tutaj chodzi o to, że jakby rozszerza się ten klimat, bo niszczy się autorytet Kościoła, niszczy się autorytet duchowieństwa, wyśmiewa się te wartości religijne, wyśmiewa się wartość krzyża, wyśmiewa się wartość praktyk religijnych. Tworzy się ogólny taki klimat zniesławienia, takie powietrze jakby zniesławienia tego, w którym znacznie łatwiej będzie im zniszczyć właśnie ten główny cel małżeństwo rodziny. i rodziny. To się dzisiaj skumulowało naprawdę do takich poziomów, musimy to dokładnie nazywać, jakich do tej pory nie było, bo nie było tego do tej pory. I dlatego nie miejmy pretensji, to wszystkich zaskoczyło, i biskupów, i Pasterzy, i nas. Ale skoro tak jest dzisiaj, to dzisiaj trzeba podejmować jak najwięcej działań. I to z pełną świadomością. Nie najpierw sobie to uświadomić, czy tak jest, ale też odczuć, że każdy z nas jest odpowiedzialny i dzisiaj podejmować te działania. I tutaj można zrobić z delikatnością, ja też tak proponuję, prowadząc różne rekolekcje, czy, czy, czy jakieś sympozja, czy sesje małżeńskie, że po prostu podejść do księdza proboszcza i powiedzieć księży proboszczym, zobaczyć ile tych małżeń z naszej parafii się rozstaje, ile tragedii, ile łez tych kobiet, tych mężów, tych dzieci. Księdza proboszcza, coś musimy z tym zrobić, coś musimy z tym zrobić. No i no, oczywiście on się będzie bronił, bo proponowanie czegoś nowego to zawsze jest jakby w taki sposób odbierane, że a co on tu znowu chce, czego on tutaj znowu chcą? Czyli no, coś musimy z, tą, z tym zrobić. I teraz, Panie, no, to nie jest problem, żeby coś zaproponować. Nie, że po prostu zróbmy coś dla tych naszych małżeństw. I na przykład patrzcie, ten na jakim bardzo ojcu Andrzejowi Rybaczowi zależało. Ten podstawowy sposób. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ale. Jakiś jeden dzień, powiedzmy, Niedziela Świętej Rodziny, nie? pierwsza Niedziela Pobożej Narodzenio, albo ostatnia Niedziela Września, kiedy od paru lat dokonuje się tych odnowień na Jasnej Górze z prośbą, aby to się dokonywało we wszystkich parafii. Ale, ale, też trzeba tego pilnować, odnowienie krzyżyń małżeńskich na wszystkich miszach niedzielnych, nie na jednej wybranych miszy, na wszystkich tych niedzielnych. Wiadomo, że jeśli to jest parafia wiejska, jest jedna trzeba to jedna. A jeśli to jest parafia w mieście 5, 6, 7, 3, to wyraźnie trzeba powiedzieć że na wszystkich tych lat proszę, nie obawiajcie się takich argumentów, ale nie zdążymy. Jak będziemy takie obrzędy robić, przedłuży nam się msza Komentarz. Odnowienie przejrzy Małżeńskich to jest 3-4 do 5 minut. Do 5 minut. To to jest 5 minut na całość mszy, Kiedy czasami prowozcz na już pasterskie na 10 minut prowadzi. I to nierzadko. Nierzadko na 10 minut. Czasami ta homilia, która jest ważna, ale być może niekoniecznie jest taka rozwlekła. w proszę. to zaraz 15 minut pomiędzy 10 minut, dobra? 10 minut homilii, a 5 minut pomienia przyszedł. Zobaczcie, zobaczcie, To jest taka zupełnie podstawowa forma duszpasterstwa małżeństw w parachii, dla wszystkich małżeństw w parachii. Podstawowa forma. Ja bym się chciał zapytać, nie? Ilu proboszczów to robi? Trudno znaleźć. Ja już mam takie przykłady, ale trudno to znaleźć, żebyśmy usłyszeli, że proboszcz robi to raz w roku na wszystkich mszach. I z drugiej strony trzeba powiedzieć, kochani, przepraszam, ale tu powiem z bólem, ile małżeństw by się uratowało, gdyby to było robione raz w roku na wszystkich mszach. Dziesiątki małżeństw by się udało uratować, naprawdę. Tu nie chodzi o jakąś magię, chodzi też między innymi o to, co wczoraj pan redaktor Mirosław mówił. Bo odnawianie przyrzeczeń małżeńskich, to jest odnawianie przymierza z Panem Bogiem. To nie jest tylko potrzebne jakby dla nas, w tym wymiarze, tylko ja i żona, tylko to jest potrzebne też dla nas, w tym wymiarze my i Pan Bóg. To nie jest przypadek, też o tym człowiek wykładzie usłyszeliśmy, że zawarte przymierze Boga z ludzkością było, na etapach Pisma tego można to przeczytać, bardzo często odnawiane. I Idea odnawiania przymierza. Dziwna rzecz, bo Pan Bóg jest Bogiem wierny, a tyle razy odnawiania to przymierze. Po co? Bo człowiek nie jest wierny. I tutaj to odnawianie przymierza poprzez właśnie odnawianie Krzyżetów Małżeńskich. Byłoby nam potrzebne, żebyśmy my, po zawarciu małżeństwa, co roku w naszej parapii ten obrzęd przeżywali, to przede wszystkim dawalibyśmy szansę Panu Bogu. Panu Bogu byśmy dawali szansę, żeby Uaktywniał to zwłaszcza sakramentu małżeństwa. I tylko ten element, tak? Podchodzimy do proboszczenia i mówimy się proszę. Spokojnie. Mamy listopad, za miesiąc będzie Boże Narodzenie, Niedziela Świętej Rodziny. Proszę, niech się zrobi. to jest, tradycja, to, tradycja, to jest, proszę zrobimy. Odnowienie. Proszę? To, to powinna być tradycja. To Jadziuk, spokojnie. To się dopiero zaczyna. Może doprowadzimy do tego, że to będzie tradycja. No, do, proszę, to Jesteś jest z konkretnej parafii. Każdy z nas jest w innej parafii. I teraz ja was zapytam, jest to Waszy parafian? No nie. No to dobra. Dziś mamy rok 2011. Już od dzisiaj, od maja, zaczynamy na tym pracować, tak? Zaczynamy delikatnie za proboszcza prosić, żeby on to zaplanował, albo w ostatnią niedzielę września, albo w niedzielę świętej rodziny. I do września mamy dużo czasu, i do ostatniej, do niedzieli świętej rodziny mamy dużo czasu, tylko jedną... poczekajcie, no już emocje, o! No. Stop! Tylko jedną rzecz Was proszę. Nie podejmujcie tych działań z pozycji ataku. No i co, ksiądz koło no, o! nie o! I co się stało z małżeństwem? Nie podejmujcie tych działań z pozycji ataku. Tylko po pierwsze... Po pierwsze... ja przestań! Po pierwsze... Wróżaniec do ręki... I najpierw odmówić proboszcza, odmówić te działania, odmówić tą wizytę u proboszcza, to spotkanie u proboszcza. Jak pan wiecie, że to do niego pójdziecie, to dzisiaj porządnie to odmówić. Właśnie po to, żeby emocje zatrzymać, żebyście go nie zaatakowały, żebyście go nie zaatakowali. Najpierw to odmodlić i potem tej rozmowie w sposób taki bardzo, bardzo delikatny. Potem zobaczcie tak, czy probosz ma niechęć. No to w takim razie co trzeba zrobić? Iść, iść do wikarego. Iść do wikarego, księże wikariusze. Może by ksiądz spróbował. I teraz nie on zrobić, tylko on wpłynąć na promostrza. I teraz zwróć uwagę, przepraszam, no trudno, nie uda się w tym roku, ale bądźmy dalej natrętni. Natrętni, prośmy, może uda się w przyszłym roku, może w przyszłym roku. Ale w ogóle to zacznijmy robić, dobra? Nie czekać, aż on to zrobi, nie czekać, a, aż biskupi narzucą, tylko spróbujmy sami poczuć tą odpowiedzialność. Zobaczcie jaki smaczek, bo ja nie ryzykuję za dużo, kiedy mówię, że jeśli byśmy w danym roku zrobili to odnowienie przyrzeczeń dla całej parafii, to jestem pewny, że udałoby się uratować co najmniej jedno małżeństwo. Tak nie więcej, ale co najmniej jedno, to już warto. To już warto. Bo jeśli to jedno nie zostałoby przez to działanie uratowane i doprowadziłoby do rozpadu, to jest to skala dramatu no, ogromna. Tylko w tym jednym małżeństwie. To już chociażby dla tego jednego małżeństwa warto to zrobić. Marek był pierwszy. Mękę podnosiłeś w którymś momencie. też dla ja. ja. ja też. Domów pojściowych jest to też przykładem. Chciałbym było zemrzeć moje moim planie na wojnie, z domowym kościołem, bo y, z mojego doświadczenia też przez udziałów pojścianicznych wsparcia do domowego kościoła i wiem, że te małżonkowie w miarę jeszcze żyjący razem i, i którzy mają swoje problemy, mają swoje kryzysy, y, tam też czują się, nie wiem, teraz proszę o odpowiedź. W tym się też trochę tak jakby nie było nic z daniem jak jakby oni znali tego tematu, nie niektóre ważne informacje bym była uszczęła. Myślę, że to trzeba było złożyć z trzech, po pierwsze, po drugie, właśnie taki wniosek, że małżonkowie są jeszcze raz, bo tam jest tam, jeszcze małżonkowie tworzą jedność. Jak to normalnie wyglądało w tym, że małżonkowie tworzą jedność? I tutaj myślę, że psykan i źródła mogą być. No, a nasze ciągłe pytania. nasze ciągłe to pytania. Czyli Nam się udało, ale stało, nam się. Udało kontaktować się nawet yyy do dwóch rodzin, a potem wasze No zamy korat. Musicie poczekać, z są poradnią i e jak tak właśnie za parentektu tego tematu i y, Wiedzicie, jak jest sergańska. Mamy dużo już poradni i, i, i w obrębie to i z doradcami rodzinnymi stworzyliśmy współpracę, i z kurią, i z, mam ten z rekrelicjami dla doradców. No w planie jest jeszcze sokrwisku, i zim, ale zobaczymy, co robi. To znaczy, że można to wszystko skorelować można też doprowadzić do jakichś efektów. Jeśli jest się konsekwentnym w to można do efektów doprowadzić. Dziękujemy za ten przykład. Marku, też na szczęście już tak jest, bo jak wspomniałem, my jesteśmy 27 lat, w Kościele jest to nam bardzo bliska wspólnota, ale też jakby jesteśmy ciągle w tej wspólnocie obecni. I co zauważam, że jeśli dzisiaj można powiedzieć o tym, że i tak dużo się robi, naprawdę dużo się robi na płaszczyźnie wzmacniania jakości małżeń sakramentalnych, to w zdecydowanej większości realizowane działania wypływają ze wspólnot domowego kościoła. Jeśli ja jestem na przykład zapraszany do parafii na niedzielne nauki, czy jestem hmm. zapraszany do parafii na prowadzenie tzw. sesji małżeńskich, najczęściej sobotnie czy niedzielne, kilkugodzinne, to najczęściej inicjatorami jest domowy kościół, są osoby z domowego kościoła. Jeśli na przykład jestem zapraszany na rekolekcje, do domowego kościoła, a bardzo lubię te kolekcje. i kilka razy w roku na te kolekcje jeździmy, to też wówczas mam tą świadomość, że ja nie mówię tylko do małżeństw, które przyjechały na te rekolekcje, ale mówię do elity, do elity, która po powrocie do swoich parafii będzie zaczynem tych działań. To jest też takie właśnie działanie, że przygotowuje się tych ludzi do tego, żeby oni nie tylko to dla siebie mieli, ale też żeby potem poszli z tym w swoich parafiach. Ja nie mówię, że też Teraz od rana w zasadzie taka, taka myśli, że, że taką elitą jesteście wy. Bardzo bym prosił, żebyście spróbowali na siebie spojrzeć nie jako na ofiary swoich dramatów małżeńskich. Bo macie te dramaty ja wiem, że nie jest lekko. A też spójrzcie na to, że jesteście Niesamowitą elitą, bo oprócz teorii na temat małżeństwa i problemów w małżeństwie macie bogactwo doświadczeń. Już Wam nikt nie powie, a co Ty tu gadasz o problemie, żebyś Ty wiedział, jak jest ciężko w małżeństwie. Nie? Bo wtedy powiesz, wiem, jak jest ciężko w małżeństwie. I teraz popatrzcie, zadajcie Bogu takie pytanie. Panie Boże, spotkało mnie to doświadczenie, spotka, spotkał mnie tam ten dramat, ale postawiłeś na mojej drodze syta, postawiłeś na mojej drodze jakieś formy rekolekcji. Czy być może, Panie Boże, nie oczekujesz ode mnie teraz czegoś więcej? Państwo, proszę, nie koncentrujcie się na swoim problemie. On nie umknie, czy on nie odpadnie, on będzie. Ale pasując na tym problemie, muszę teraz wyjść z takim myśleniem, Panie Boże, ja go mam, ale ja teraz będę się starać coś robić dla innych, żeby inni unikali teraz tego problemu. I wiem, że od właśnie powstawanie tych ośrodków Syfak jest już takim owocem takiego myślenia, że nie tylko chodzi o to, żeby mi było dobrze, żeby mi się poprawiło, ale też chodzi o to, żeby inny pomóc. I bardzo dobrze też jeszcze powiedziałaś, Marko, bardzo mi się to podoba, że jest to też czas konieczności zbierania jakby szyku, bo ja też to powtarzam w wielu środowiskach, gdzie mam okazję, o ja tych problemach, słabnięcia jakości, ma z konieczności zbierania mówić, że owszem, jest wojna, ale my działamy po skoszeniu tam gdzieś jest jakiś przywódca, tam gdzieś jest jakiś przywódca, tam gdzieś jest jakiś oddział partyzancki, tam gdzieś oddział partyzancki. My działamy z rozkoszeniu. I to nie przyniesie, to nie przyniesie metrów, takich, jakie trzeba byłoby dzisiaj widzieć. Dlatego rzeczywiście dzisiaj jest taki czas, niesamowicie intensywnie, bo zaczyna jakby docierać do nas, że dzisiaj jest taki czas, podszedł do mnie właśnie w Rzeszowie na tej konferencji, o której z Andrzejem byliśmy, podszedł do mnie pan doktor Zięba i mówi, musimy się spotkać, musimy się spotkać. Ja mówię, Panie Doktorze, ja już Panu dwa lata temu to mówiłem, ja już dwa lata temu to mówiłem, że jest wiele osób i ruchów w Polsce, które, które dużo dobrego dla rodziny robią, ale my ciągle działamy do rozproszeniu. I potrzebne jest właśnie takie wydarzenie, żebyśmy się gdzieś tam w jednym miejscu spotkali, właśnie osoby, które coś dla rodziny ważnego z Polsce robią, najpierw się spotkali w ogóle i teraz przyjęli jakieś wspólne fronty działań, jakieś wspólne yy, kierunki działań. Ale to idzie w tym kierunku. Bardzo proszę, żebyście się jakby tym ucieszyli, że to jest właśnie ten moment, kiedy Pan Bóg się posługuje różnymi ludźmi, Pan Bóg wieja sobie z tym poradzić, Pan Bóg wieja sobie z tym poradzę. Pan Bóg posługuje się różnymi ludźmi i zaczyna to malutko właśnie w tym kierunku prowadzić. Myślę, że Pan Bóg też wie, w którym momencie to zrobić, bo, bo też być może było potrzebne to, żeby i Sychar dojrzał do takiego poziomu, w jakim teraz funkcjonuje, i inne ruchy i działania w Polsce dojrzały do takiego poziomu. Na pewno to jest ten moment, kiedy już trzeba pomyśleć o tym zwarciu szybów, ale uwaga, niezależnie od tego, proszę żebyśmy nie czekali, niezależnie od tego nie, nie każde z nas w wymiarze indywidualnym się poczuje odpowiedzialny. Ja się bardzo tego boję, że w którymś momencie też mnie Pan Bóg o to zapyta. Każdy z nas ma inne talenty. I to nie chodzi o to, żeby nagle każdy był jakiś tam wykładowcą. Każdy z nas ma inne talenty, ale Pan Bóg zapyta na pewno, co zrobiłeś z tym? Dostałeś pewne dary. Ty dostałeś, no właśnie, wy dostaliście ten dar chociażby sycha. I tego, że, że jesteście we wspólnocie. Dostałeś pewne dary. Co zrobiłeś z tymi darami? Bo Miejś świadomość, że to nie jest tylko dla ciebie. Tak to działa w Kościele. To, co otrzymujesz, nie jest tylko dla ciebie. Jeśli to będziesz trzymał tego dla Ciebie dla siebie, to kim będziesz? Przypomnij sobie przypowieść o talentach. Będziesz tym, który zakopał ten talent. Dostał go, ale zakopał. Dostaliśmy po do to, żeby je pomnażać. A więc niezależnie od tego, co będą robili wspólnoty, co będą robili liderzy tych wspólnot, każdy z nas ma być takim apostołem tej dobrej nowinie o małżeństwie. Uwaga! Każdy z nas ma być apostołem dobrej, nie o małżeństwie, ale o świętości małżeństwa, o nierozerwalności małżeństwa. Mamy to dzisiaj wszędzie, tam, gdzie to jest możliwe, głosić, ale też to, co powiedziałem. Próbować delikatnie zmieniać świadomość naszej proboszki. Próbować delikatnie ich prosić o to, żeby oni podjęli. Cały czas tak mówiliśmy, że stakujmy, my pomożemy. Pomożemy, zróbmy to wspólnie. Nie za zasadzie koncertu życzenia, nie ksiądz to zrobi, tylko zróbmy to wspólnie. Amen. Koniec! Koniec! Koniec. Koniec.